ciemnym piwem pszenicznym z Corneliusa. Jest to jedno z ich najnowszych piw. Pojawiło się, o ile dobrze pamiętam, równocześnie z Koźlakiem. No i zobaczymy, czy będzie dobre. Ciemnych pszenic na polskim rynku brakuje i to brakuje strasznie. Poza ciemnym Corneliusem jest teraz jurajskie ciemne i nic mi się więcej nie kojarzy. Można znaleźć oczywiście jakieś na przykład niemieckie ciemne pszenice, no ale to wiadomo, tamte są dobre, ale, no ale to niestety często wiąże się z większymi wydatkami na piło niż ich polskie odpowiedniki. No póki co są dwa, dobrze, że chociaż dwa te piła się pojawiły, no jest szansa, że się pojawią kolejne. Ja ogólnie bardziej wolę ciemne piła pszeniczne niż te jasne. No i dlatego z chęcią sięgnąłem po Corneliusa. Piwo wlane do butelki NRW z ładnymi czerwono-złotymi etykietami. No wizualnie bardzo dobre, dedykowane kapsel z takim samym motywem jak na głównej etykiecie i na krawatce. No estetyczne bardzo. Zawarte informacje, że piwo jest niefiltrowane że jest piwem górnej fermentacji i to wszystko na głównej etykiecie. No bardzo dobrze, cieszy mnie to. Piwo posiada 12,5% ekstraktu no i do tego 5% alkoholu. W składzie widnieje woda, sód pszeniczny, sód jęczmienny, chmiel, drożdża. Szkoda, że nie ma podane jakie chmiele zostały użyte, jakie drożdże, no ale mm, no już mniejsza o to na tylnej etykiecie jest informacja, że piwo powinno mieć korzenny smak, no czy tak będzie, to zobaczymy, nie wydaje mi się ciężko jest zauważyć czy piwo ma osad w butelce, ponieważ jest ciemne, jest mętne no i, no i o pod pewnym kątem da się zauważyć, że troszkę ale tak naprawdę malutko tego osadu jest, e, piwo nie jest wstrząśnięte, ponieważ stało Dwa dni w lodówce w pozycji pionowej, czyli ten osad, który zebrał się na dnie, a jest go naprawdę malutko, no to jest cały osad. Piwo jest w temperaturze praktycznie takiej jaka panuje w lodówce, czyli wydaje mi się, że dla pszenicy odpowiedniej. Jak najzimniejsze te piwa powinny być, więc bez zbędnego gadania biorę się do otwierania. od razu uderza nas całkiem silny drożdżowy zapach no ale żeby lepiej piwo ocenić no to przelewam je do szklanki no i może mała rada dla was jak będziecie nalewać to róbcie to spokojnie ja trochę zbyt energicznie wlałem i połowa szklanki to jest piana no ale przynajmniej wiemy że piwo się dobrze pieni jednak Wydaje mi się, że ta piana będzie nie trwała, ponieważ no, widać jak ona po milimetrze dosyć szybko się redukuje, więc pozwólcie, że ja zrobię kilka zdjęć póki jeszcze jest i za momencik do Was wracam. Najgorsze, najobrzydliwsze, najbardziej kwaśne piwo jakie kiedykolwiek w tym podcaście było niedobre, a słodkie, trąci alkoholem i mocno gazowane ważne jakie piwo, ważne jaki podcast. Podcast o piwie. Kilka zdjęć zrobiłem. Piana opadła na tyle, że mogłem sobie spokojnie uzupełnić piwo wymieszanym osadem drożdżowym. No i może najpierw Wam opowiem o wyglądzie. Piwo ma bardzo ładny kolor. Przed wlaniem osadu drożdżowego był taki czerwono-rupinowy. Naprawdę bardzo ładny, lekko mętny. Po wlaniu osadu, no ten kolor zrobił się taki e, bardziej brunatny, brązowawy, z takimi lekkimi przebłyskami czerwonymi. No oczywiście jest wtedy od razu piwo bardziej mętne. No i Wam muszę powiedzieć, że ten pierwszy czerwony kolor mi się dużo bardziej podobał. Piana jest beżowa, jest gruba, pofalowana. Co prawda w jakieś 3 minuty ubyło tej piany około 6-7 cm. no ale e, cały czas oczywiście jest taka na 3 cm spokojnie. Bardzo ładnie wygląda, według mnie z wyglądu piwo perfekcyjne. Jeżeli chodzi o aromat, to jest takie dość powściągliwe piwo pszeniczne, ponieważ no, nie atakuje nas bananami, kościkami tutaj. Zapach gwździków jest stonowany, zapach bananów jest również taki bardzo delikatny. Do tego dochodzi nam lekki zapach karmelu, lekki kwaskowy zapach takich cytryn, skórek pomarańczowych, bardzo przyjemny. Daje się wyczuć również taka zbożowość tego piwa, zapewne to pochodzi od słodu pszenicznego, no ogólnie ja odbieram to piwo bardzo pozytywnie, zapach mi się podoba. Pierwszy łyk wziąłem, no i jestem zaskoczony. Piwo jest i gorzkie, i cierpkie, takie przyjemne. Przynajmniej jak dla mnie. Nie lubię mdłych pszenic, no i ciemny Cornelius na pewno nie jest mdły. Pierwszym smakiem jest taka lekka paloność, która miesza się z taką gorzkością grejfruta, No coś interesującego, dla mnie coś przyjemnego. Kolejne łyki możemy wyczuć taki kwaskowy posmak, który fajnie wypada na tej koszkości e, frutowej. No i całkiem przyjemne piwo nam się tworzy. Piwo zostawia lekki, chmielowy aromat w ustach, ale taki naprawdę delikatny. Jest zdecydowanie pełne. Nie brakuje tutaj w tym piwie ekstraktu, nie jest wodniste. Przyjemne. Drożdże są wyczuwalne. No jednak nie jest to jakiś dominujący smak. Wydaje mi się, że takie ukrycie, lekkie drożdży dobrze wpływa na to piwo. Nie wiem, ja jakoś nie przepadam specjalnie za drożdżowym posmakiem i to, że tutaj jest ukryty no to dla mnie plus. Pomimo tego, że całe piwo jest dosyć przyjemne w smaku, jest również niespecjalnie wysoko wysycone. Powinno dawać nam w miarę wysoką pijalność, jednak wydaje mi się, że jedna butelka to jest takie optimum dla tego piwa. No nie wiem, nie jest tak, że niektóre piwa można pić jedno za drugim i każde następne smakuje coraz bardziej. Wydaje mi się, że tutaj ciemny kornelius pszeniczny to nie jest piwem, które zaszczyci wiele kufli na wysiadach, ponieważ no jedno piwo można wypić fajnie, ale wydaje mi się, że drugie to już by było za kwaśne, za gorzkie, za cierpkie, a za jakieś tam jeszcze. No nie jest to piwo do sesyjnego spożywania, no ale to nie znaczy, że nie możecie po nie Jedno jak najbardziej warto, zwłaszcza, że jest to ciemna pszenica i to z polskiego prowaru. Piwo jest sycące. No ale to Dużo pszenic tak ma, że, że można się, może nie tyle, że można się nimi najeść, ale na przykład po obfitym posiłku, no to pszenica nie jest raczej czymś wskazanym, ponieważ no, da nam uczucie przejedzenia. Pszenice to są raczej piwa, które można sobie spożywać do takich lekkich posiłków, ewentualnie po nich, ale... No tak jak mówię, nie po obfitym obiedzie, ponieważ będziecie się męczyć i po co Wam to? No piana mi zaczyna coraz bardziej opadać. Teraz już ma taką niską, powiedzmy centymetrową warstwę. Co jak na pszenicy, no to jest troszkę mało, ale z drugiej strony to jest cały czas piana, a nie jakiś tam skromny dywanik, czyli ogólnie jest całkiem dobrze. Browar Cornelius dość ciekawy podchodzi do pszenic, ponieważ ma i jasną pszenicę, i miodową, no i teraz ciemną, no i wszystkie trzy mi smakują. No i dobrze, i to się chwali temu browarowi. No, ciemne pszenice no to jest pewna nowość na polskim rynku. Póki do tej pory to chyba tylko w browarach restauracyjnych się zdarzały. Tutaj mamy wyjście do szerszego klienta, ponieważ Corneliusy są dostępne na przykład w Piotrach i Pawłach nie, nie trzeba koniecznie do jakichś sklepów specjalistycznych się po nie udawać No i bardzo dobrze, cieszy mnie to Jak się tak trochę bardziej w piłow czujemy no to da się wyczuć lekki, przyjemny, karmelowy posmak, który tutaj niesłychanie do tego piwa pasuje Ogólnie wydaje mi się, że w miarę ogrzewania piwo robi się ciut bardziej cierpkie, wytrawne. No jest na pewno interesujące. Jest na pewno interesujące. Dla mnie jest dobre. No może nie bardzo dobre, ale śmiało mogę Wam polecić do spróbowania taką końcową ocenę, bym mógł wystawić ciemnemu pszenicznemu Corneliusowi na poziomie 7 punktów na 10 możliwych. No a tam jeden punkcik jest na zachętę za to, że jest e, za to, że Cornelius jakieś tutaj e, standardy nam nowe wyznacza. Może inne prowary też pójdą w kierunku ciemnych pszenic. Zobaczymy. Za jakieś 3, może 4 tygodnie omówię dla Was jeszcze jurajskie ciemne to jest piwo z prowaru na jurze i zobaczymy jak ich ciemna pszenica ma się do tej Corneliusowej. Mam nadzieję, że będzie lepiej. No wiadomo, zawsze chce się, żeby następne piwo było lepsze od poprzedniego. Zobaczymy jak to wypadnie. No to co, na dzisiaj myślę, że to już wszystko. Mi zostało jeszcze troszkę piwa. Mam nadzieję, że skusicie się na ciemnego korneliusa. Albo na jakąś inną ciemną pszenicę. No bo mi się wydaje, że ciemne pszenice są smaczniejsze od tych jasnych. Dostarczają nam innych wrażeń smakowych. No co prawda nie są tak orzeźwiające, ale przy takiej jesiennej aurze jaką mamy, to nie widzę powodu, żeby się orzeźwiać. Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Jak zawsze mówił Bania, jeszcze raz Wasze zdrowie i do usłyszenia za tydzień. Na razie.